No dobrze, witamy w pierwszym planowym i wypuszczanym na ży może nie na żywo, ale wypuszczanym do sieci odcinku e, gigów. Nazywam się Tomek. Będę dzisiaj waszym prowadzącym. Razem ze mną jest Miłosz. Tak i porozmawiamy dzisiaj o dosyć gorącej, chociaż już e, prawie trzy tygodniowej wiadomości, czyli o premierze Nintendo Switch, nowej konsoli od wielkiego N. Okej, okay, no więc tak. Może nie tyle premiera, bo Nintendo póki co wypuściło tylko kilku zwiastun konsoli 20 października. Możemy się z niego dowiedzieć kilku rzeczy, natomiast no dalej większość tego jak będzie wyglądała, wyglądało granie w ogóle na konsoli zostało tajemnicą. No ale dobrze, a co myślisz? Powiedzieli co, kiedy jest para. No powiedzieli całkiem sporo, ale nadal jeszcze bardzo dużo zostało, chociażby nośniki, prawda? No wiem, że będzie cartridge, ale nie wiemy co i jak, ale do tego dojdziemy. Co myślisz Miłoszu o konsoli twojej? Pierwsze wrażenie po zobaczeniu filmu prezentacyjnego. Kupuję. No to tak samo jak ja, także kupuję. Co tu dużo mówić. Hmm. No dobrze, ale co do ciebie najbardziej przemawia? Nie wiem, generalnie całość, kształt jest po prostu okej. Okay okej. Okay. No dla mnie, tak jak już wcześniej często rozmawialiśmy, dla mnie jej aspekt bycia konsolą przenośną jest po prostu idealny. U mnie to trafia stuprocentowo, trafiło we mnie bardziej niż PS4, Xbox One, Nintendo Wii czy jakakolwiek inna konsola wcześniej. Świadomość tego, że mogę mieć pełnoprawny tytuł konsolowy na przenośnej, no można powiedzieć, przenośnej maszynie. To jest dla mnie po prostu coś cudownego i ja wiem, że kupię to pierwszego dnia, kiedy tylko ukaże się w Polsce i będzie można je zamówić. Powitam je z miłą chęcią w domu. Ty, jak rozumiem, także preorder, czy czekasz do oficjalnego ukazania się w w sklepie? Zobaczę, kiedy będzie jasne data wydania. Bandla z Bandla ze z No właśnie, ciekawe, czy gra będzie, e, czy konsola będzie dostępna na samym początku, jednak od razu zbandlowana z jakąś grą, czy golasek. No pamiętamy, że Wii było zbandlowane z Wii Sportem, wiadomo, trzeba było pokazać nowe możliwości konsoli. Nie wiem, czy Wii, U. Wii U było z ZombiU chyba. Była wersja z Wind Waker. Tak, i z ZombiU, z tego co pamiętam i z Mario Kart 8 dużo było bandlowych wersji tak, tak, tak, ale chodzi mi o start konsoli a to nie pamiętam wiem, że mi się wydaje, że było z ZombiU ale co jeszcze poza ZombiU naprawdę nie pamiętam na tą chwilę natomiast no tu chciałbym strasznie bym chciał, żeby zaczęli od Mario Kartów Zelda, no dla mnie dwie gry które już mnie kupują na dzień dobry ja już nawet własnej żonie zapowiedziałem że kochanie ale pierwszego dnia, kiedy ta konsola ukaże się w Polsce, oglądują nas na półce. Jakoś to przebolała, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Zelda ma się ukazać tak ogólnie czasowo wtedy, co Switch, więc nie widzę opcji, żeby były w rozrzucie dwóch tygodni, bo to by było po prostu strzał w skroń. Nie, no dokładnie, dokładnie. trzeba pamiętać o tym, że Zelda została zapowiedziana już bardzo dawno temu i to jeszcze na Wii U i na Wii U przecież wyjdzie także, będzie wersja na, zarówno na Wii U jak i na Switcha. No ja jestem bardzo ciekawy, naprawdę to jest dla mnie najgorętsza chyba premiera konsolowa z ostatnich lat. Nie wiem, nie wiem, bo powiem Ci szczerze, że jeśli chodzi o, o konsolę, no PS4 i Xbox One kompletnie ani mnie ziemią, ani mnie grzeją. Naprawdę zero zainteresowania. Pamiętam premierę PS3 tak samo. Jak już wtedy byłem jednak pc -towcem. Natomiast teraz Nintendo pokazało naprawdę coś, co mnie strasznie interesuje, co chciałbym mieć i, i przytulić u siebie w domu. na Długie, długie godziny. Dobrze, ale wracając do filmu. Mamy pokazane kilka sytuacji, można powiedzieć, życiowych z przymrużeniem oka. W ogóle pierwsza ciekawa rzecz, która rzuciła się w oczy, może nie jest na samym początku, ale... Ale dosyć szybko. Na całym filmie mamy pokazanych jedynie młodych, takich między powiedzmy 23 a 30 lat ludzi. Nie ma żadnych dzieci, nie ma żadnych dorosłych, takich w sensu stricte starszych troszeczkę osób, tylko właśnie młodzi przedział wiekowy 23-30. No tak, dzieci nie zwróciłem uwagi, ale rzeczywiście. Tak. I. Wszyscy są wolni, spokojni, roześmiani, uśmiechnięci, no ale dalej, wszystkie konsole Nintendo poprzednich lat były kierowane głównie do odbiorcy raczej młodszego, do dzieci, no bo przecież wiadomo, gry, gry od głównych studiów deweloperskich należących do Nintendo zawsze były przyjemne, miłe dla oka, takie może nie tyle dziecinne, bo nie nazwałbym ich dziecinnymi, natomiast takie inne zupełnie od tego, co pokazuje nam właśnie Sony lub Microsoft po prostu nie oszukiwali dla kogo są te konsole, żeby szukać pretekstów, że o dla dziecka nie, po prostu każdy kupi dla siebie i oni się z tym nie czają. No i bardzo dobrze no, a przy okazji oczywiście będą tak samo gry miłe dla oka, dla dzieci spok gdzie spokojnie usiądę ze swoim siedmioletnim synem i wiem, że będziemy ogry ogrywać nowego Mariana albo będziemy trzaskać Mario Karty na spidscreenie, to, to jest pewne, normalnie pewne. No dobrze e, więc tak Pierwsze wrażenie. Mamy chłopaka siedzącego przed telewizorem, a na telewizorze Zelda. I to jest tak. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to kontroler. Z tego, co się zdążyliśmy zorientować podczas filmu, mamy do czynienia tutaj z trzema, można powiedzieć, trzema typami kontrolerów. Bo pierwszy pokazany był to, były to dwa joy cony złączone w czymś w rodzaju stacji dokującej dla, dla dwóch padów odłączonych. To się nazywa... Con Grip, czy coś w tym tak, tak, dokładnie. No i to już samo jest ciekawe. No bo Tylko wygląda jak jakiś koszmarek. No wygląda trochę, strasznie przypomina mi pada od Gamecube'a, tylko w wersji bezprzewodowej. Były takie pady do Gamecube'a przedłużone na dole, które były bezprzewodowe. I to już w tamtych czasach, kiedy był Gamecube i PS2. I to mi strasznie to przypomina. Naprawdę wielkościowo ale ten moment, w którym on odpina te joy-cony i wpina je w ekran, no to coś wspaniałego. I później to płynne przejście pomiędzy tym, co jest na ekranie telewizora. Chłopak wyjmuje Switcha z doka i mamy, kurczę, konsolę przenośną. No, piękne to było. Ale ta scena była ściemniana. bo tak... W po, pokratkowej analizie widać, że w chwili, gdy już ją odepnie, praktycznie od doka, cały czas się wyświetla jeszcze obraz na telewizorze. Bardzo możliwe. No, słuchaj, wiadomo przecież, że oni jeszcze, jeszcze nie mają do końca tych tytułów. To musi być. Za... To, to jest po prostu trailer. No. To tak samo jak masz trailery filmów. Przecież one powstają z tego, co, co zostało nakręcone. Więc to. Tak samo przecież scena późniejsza, troszeczkę troszeczkę zagalopujemy się do przodu, kiedy był pokazywany Splatoon i walki podczas jakiegoś turnieju i sportowego. No, proszę Cię, no przecież to na pewno było robione na bazie grafiki komputerowej, no bo nie sądzę, żeby znaleźli kilkadziesiąt tysięcy ludzi na jakimś stadionie, którzy będą oglądali i uczestniczyli w reklamówce Nintendo. No, ktoś by się wygadał, no tak, tak, tak. więc ja... Przyjmuję, przyjmuję na klatę to, że to póki co są rendery, póki co to jest grafika komputerowa, ja się zgadzam. Nie interesuje mnie to. Ja chcę mieć konsolę, którą mogę bez problemu odłączyć od telewizora i grać w te gry na konsoli przenośnej. To jest to, czego ja chcę. No dobrze. Aspekt przenośności. No super, tylko ciekawe, skoro przenośność to bateria. I, i tu się boję. Lota idzie, że... Bateria nie zachwyca. No ale to ile stawiasz? 3, 4, 5 godzin na baterii? Słyszałem wersję z 3, 4. No 3, 4 to mnie tak trochę nie urządza. Właśnie, skoro bateria i, i no to także ładowanie. I teraz tak. Okej, okay, ja rozumiem, że konsola ładuje się w doku, tym podłączonym do telewizora. Okej, okay, ale ja chcę mieć możliwość ładowania tej konsoli poza tym dokiem. I teraz zastanawiam się, czy tam są w ogóle jakieś złącza. Myślę, że do ładowania złącza jakieś będą na dolnej krawędzi, bo w, w żadnej scenie nie widać dolnej krawędzi. Powinno coś być, tym bardziej jak reklamują... Używanie tego w samolocie, no to jak się to bierze, to często loty trwają więcej niż 4 godziny, plus czas na lotnisku. I to byłby mega fuck up, gdyby się okazało, że to wytrzyma 3 godziny, czyli doczekać do wsiadania na samolotu, w samolocie pobrać pół godziny i koniec materii. A, dokładnie, trochę się tego to boję. To by była porażka. No ja się właśnie tego trochę boję. Chciałbym, kurczę, naprawdę chciałbym kiedyś przejechać... Widzisz? Żeby była możliwość ładowania to spoko, bo można wpiąć w powerbanka i siedzieć w samolocie i grać cały czas. No Ja mam co roku taką podróż pociągiem e, przez 10 godzin po Polsce. No, marzy mi się, żeby wziąć sobie Switcha i, i podczas takiej podróży pograć, ale no bałbym się, No 3 godziny to jednak jest dużo, dużo za mało. To nie jest to, czego, czego ja oczekuję. No dobrze, tylko teraz tak. Rozmawialiśmy także wcześniej troszeczkę prywatnie na temat DOKa, bo DOK jest cieka ciekawym bardzo tematem. Wyraziłeś opinię, że w DOKu może znajdować się jakiś dodatkowy układ zwiększający moc konsoli? Może być coś dosłownie w stylu karta graficzna, dodatkowa, jak pompuje obraz. W dużej rozdzielczości, to żeby sobie pomagał w liczeniu tego. W sytuacji, gdy w trybie przenośnym nie potrzebuje aż takiej dużej mocy. No tak, bo trzeba wspomnieć, że ekran, ekran ma 6,2 cala i rozdzielczość 1280 na 720 czyli mamy no, takie nie full HD. To jest to zwykłe HD. Tak, dokładnie, to jest zwykłe HD, więc Teoretycznie nie potrzebuje tak ogromnej mocy obliczeniowej jak po podłączeniu do telewizora, bo z danych udostępnionych przez Nintendo mamy tutaj rozpiskę, że gry będą uchodziły w 60 klatkach na sekundę przy rozdzielczości 1920 na 1080 natomiast w 30 klatkach przy rozdzielczości 3840 na 2160 czyli od razu wiemy już, że będzie tryb 4K. No to 4K to jest w 16 razy więcej niż ten ekranik HD w samym switchu, więc różnica potrzebnej mocy jest zastraszająca. Nie zdziwiłbym się, gdyby w ogóle właśnie w trybie przenośnym było tylko 30 klatek. Gdyby nie miał 60, nie byłoby to dla mnie zaskoczeniem, właśnie żeby tej baterii nie zamordować natychmiast. No i jeszcze może być drugie rozwiązanie, takie jak w laptopach, czyli powiedzmy odłączamy, odłączamy konsolkę z doka i automatycznie jest wyłączona któreś z chipów graficznych. Albo taktowanie obniżane, albo jakieś tego typu zabiegi. Wszystko jest możliwe. To też bardzo możliwe, bo po wyjęciu z doka ma znacznie mniejsze zapotrzebowanie. Mhm. No, miejmy nadzieję. miejmy nadzieję, że to rozwiążą mądrze, bo naprawdę chciałbym, i po to ja głównie będę korzystał z niej jako konsolę przenośna. No dobrze. Ale teraz tak, możemy sobie popatrzeć troszeczkę na filmie na gry, które na nim chodzą. Oczywiście trzeba założyć, że te gry to mogą być jedynie jakieś rendery, to mogą być wytwory grafiki komputerowej, a nie faktyczne gry, które są, bo z tego, co już Bethesda zapowiedziała, no, na razie nie myśli o Skyrimie na Switcha. Natomiast mamy pokazanego tam Skyrima i to w kilku ujęciach. I powiem szczerze, wygląda pięknie. Wygląda wspaniale. Chciałbym mieć Skyrim'a na, na przenośnej konsoli. Naprawdę. Dobra, a tobie która, która gra najbardziej rzuciła się w oczy z tych pokazywanych? Zelda, oczywiście. Przy czym w samej Zeldzie nie pokazali zbyt wiele nowego. Poza tym, co... No nie, walka na, walka na koniu, plus, plus walka z bosem, w gruncie rzeczy. W... Powiem do tego, co już pokazywali na temat Zeldy. No i oczywiście Mario Kart. No Mario Kart wyglądał świetnie. Szkoda, szkoda że w gruncie rzeczy tak mało go pokazano. Ale i tak było parę detali różniących od Mario Kart 8. No chociażby postać duszka, tylko bądźmy szczerzy, duszek może zawsze wejść w DLC. Tak, ale na przykład yy, postaci miały dwie bronie. O, to już coś ciekawego. Tego już w die... DLC... Także słyszałem wersję, że może będzie coś w kierunku Double Dash'a. Mm -hmm. Czyli ma Mario Kart 9 czy Mario Kart 8 Enchance Edition? Mario Kart Switch. <laughs> Zapewne masz rację. I to Switch byłoby podwójnie, bo Switch, że na Switcha i Switch, jeżeli byłaby ta fizyka Double Dash'owa, gdzie można postaci przełączać w czasie jazdy. No być może, tylko że z drugiej strony nazywanie jej jako Mario Kart Switch zablokowałoby im drogę do kolejnych części na Switchu. No bo Mario Kart Switch 2. Czy, jakakol... czy jakikolwiek Mario Kart wyszło dwie wersje na jedną konsolę? Chyba zawsze na jedną generację konsoli robili jedną wersję. Chyba tak, bo masz rację Nazywało się przecież Mario Kart Wii. Mhm. Potem było Mario Kart 7 na 3DS, a Mario Kart 8 na... Wii U, ale na y, pierwsze Wii nazywało się y, Mario Kart Wii. Było Mario Kart 64 na N64. Super Mario Kart na nasza. Także nazwy często odnoszą się do systemu, na którym chodzą, bo jest jedna wersja Mario Kartów na każdą generację konsol. No i Jonas. Y y Później są DLC i tak dalej, ale już y, sama gra zostaje ta sama. No dokładnie. W sumie, w sumie racja, no, nie spojrzałem na to w ten sposób. No dobrze. Czyli ty mówisz Mario Kart. Ja powiem szczerze, zainteresował mnie ten Mario, który był widziany już pod koniec filmu. Wyglądało mi to troszkę jak Mario 64. Ukochane i ulubione przez gracze. No bo z drugiej strony nie wyglądało to jak Mario Galaxy, więc, więc raczej to nie jest kolejna część Mario Galaxy. Albo coś pokroiło Mario 3 Land. No też nie do końca. Da było widać normalną wioskę. Kurczę, ja się zastanawiam, czy to nie będzie coś właśnie w pokroju e, Mario 64 z możliwością takiego w miarę, nie wiem, sandboxa? Nawet? No, sandbox z Mario, to już by było coś. Pomyśl tak sobie, biegać po krainach. Odkrywać sekrety. Oglądałem analizę, taką dość dogłębną tego fragmenciku i no, pokazali mało, nic nie powiedzieli i można to tylko zgadywać i dawno nie było w Mario takiej porządnej eksploracji także jak najbardziej w, te, w tej wiosce wyglądało, że można wskoczyć na dachy budynków, wyglądało, że są jakieś obiekty do zebrania na balkonach, na dachach, także wyglądało, że będzie element y, eksploracji no powiem szczerze chciałbym, chciałbym takiego Mariana w sandboxie, byłoby naprawdę ciekawie znowu by ludzie latami zbierali wszystkie znajdźki przecież dopiero chyba niedawno ktoś udostępnił film, na którym widać jak zdobywa jedną z gwiazdek w Mario 64 której nikt wcześniej nie mógł zdobyć i to po ilu latach e, dobrze, ale wracając jak podobało Ci się rozwiązanie z ogrywaniem gier we dwóch na jednym podzielonym ekranie? I to zarówno w wersji podłączonej do telewizora, jak i w wersji przenośnej. To dobrze, bo do, dotychczas tak jak na Wii U, no to, to mniej więcej split screeny zwykle były do większości, do większości gier. Tam to, że dzielili się tymi kontrolerami bez, do, bez zakupu dodatkowych kontrolerów, można było grać dwie osoby, no to to już mega fajne, bo w tej chwili, żeby zagrać w dwie osoby w Mario Kart, trzeba dokupić kontroler do Wii. Żeby zagrać w cztery osoby, trzeba dokupić co najmniej trzy kontrolery. I to się po prostu robi dużo tego. Dokładnie. No tak, no to... trzeba tego pilnować, trzeba pilnować chociażby głupich baterii, prawda? Bo... Akurat Wii Remote tak długo trzymają na baterii, że mam ich trzy i te, co mniej używam, to przeszło pół roku, nie zmieniają w nich baterii i jak podniosę, to chodzą. Mm -hmm. No dobrze. Z tego, co mogliśmy zaobserwować na filmie, kurczę, lo lokalne granie multiplayer polega na odłączeniu po prostu jednego z Joy-Con'ów, jednego z połówek po prostu kontrolera i każda z tych połówek wtedy robi za oddzielny kontroler. No to jest kapitalny pomysł. Spry sprytnie to zrobili, bo... Przez to, że zmienili ten układ, że nie jest tak jak w Wii U, że analogi są na tym samym poziomie, tylko zrobili jeden analog wyżej, jeden analog niżej. To, że krzyżaka uh -huh. zastąpili czterema dzielnymi przyciskami, to te kontrolery są symetryczne, przez to po odłączeniu, jak każdy chwyci jednego, ma ten sam układ klawiszy. Także to jest bardzo dobre rozegranie, gdyby zrobili dotychczasowy układ, że są analogi oba na górze, no to jedna osoba miała odwrotnie klawisze i analog. Tak dokładnie i zawsze wtedy można było powiedzieć to przez to przegrałem, zamieniamy się następnym razem. Nie no tak, oczywiście masz rację tutaj. Powiem szczerze, że te Joy-Cony bardzo mi się podobają. Podoba mi się to, jak, w jaki sposób zostało ukazane granie, gdzie chłopak grał w, w skyrima w samolocie. Postawił sobie Switcha przed sobą. Odłączył od niego Jaycone Ma podstawkę. Na podstawkę, tak, dokładnie. Ma taką specjalną, bardzo fajną, wysuwaną postałeczkę. Zastanawiam się, po jakim czasie się ona złamie, bo wygląda na strasznie... Ee, nie, że tak powiem, niezbyt trwałą. Oj tam, no moje oko wyglądała całkiem spoko. Nie, nie. Ale dobra, nie będziemy się kłócić o to. No. no i wtedy trzymamy sobie każdy z jayconów w jednym ręku i troszeczkę to przypomina wtedy Wilota z nanczakiem, tylko z dużo większą z dużo większą z dużo większym zakresem ruchu Bo na każdym pilocie mamy analoga na każdym pilocie mamy kontrol, komplet przycisków tylko zastanawiam się jak będzie wtedy z wygodą e, bumperów i, i triggerów to mnie zastanawia przy takim trzymaniu. Jak się sprytnie chwyci, to będzie w porządku. Mnie raczej martwi, że w wariancie, gdy każdy ma tylko jeden z tych elementów, będzie na tyle mało przycisków, że odpadnie granie na przykład w Smash, bo nie będzie się dało, będzie za mało przycisku, żeby kontrolować. No tak, tylko z, pamiętaj o jednym, że może wyjść nowy Smash Smash Switch. I wtedy może być dostosowany do tego rodzaju grania. Widziałem jak wyglądają kontrole w, w Smashu na Wii U, w, w, gdy ktoś gra na Wii Remocie. W ilu sytuacjach trzeba naciskać dwie rzeczy mhm. na raz, to jest po prostu jakaś makabra. No tak, ale zawsze mogą, to, mogą coś uprościć. No zobaczymy. Ja bym, ja bym chciał, żeby powiedzmy w momencie, kiedy zaczynamy grać multiplayer właśnie, gdzie, gdzie musimy rozłączyć te J-cony i podzielić się po połowie, być może wtedy po prostu będzie uproszczone sterowanie, nie, nie, będzie, nie będą dostępne wszystkie opcje takie jak w grze w single player. No nie wiem, no zobaczymy jak oni to rozwiążą, bo przyznam szczerze, całość tej konsoli jest tak innowacyjna, ale z drugiej strony tak standardowa, że naprawdę ciężko coś powiedzieć dopóki nie poznamy dokładnych szczegółów. Czyli kolejna konferencja, kolejne pokazanie już takiej bardzo dokładnej konsoli ma się odbyć w styczniu 2017 poznamy. roku. Tak. I wtedy naprawdę zobaczymy jak to wszystko działa, zobaczymy na pewno jakieś gameplay, zobaczymy jaki będzie line-up gier, no poznamy powiem cele. szczerze. Poznamy cenę. O właśnie. Przejdźmy do, do, do może tego aspektu na chwilę. Cena. Było zapowiadane, że konsola nie będzie droga. Ale ja mam dziwne przekonanie, bo bądźmy szczerzy, to jest innowacyjna konsola. Może nie jest innowacyjna, jeśli chodzi o moc obliczeniową, o jej możliwości, ale o zastosowane w niej rozwiązania, do chociażby sterowania multiplayera grania w koopie doka, ekranu naprawdę mam dziwne wrażenie że jednak no, pułap będzie powyżej 1500 złotych, bo ludzie mówili nawet o 1000, 1200 zł 1300 zł no, nie chcę mi się w to wierzyć 300 dolarów to większość opinii jest w stylu jeżeli rzucą ponad 300 dolarów to przegieli. według mnie nie według okay. mnie nie Widzę uzasadnienie w tym, ale jeżeli chcą przyciągnąć ludzi, biorąc pod uwagę, że w tym wariancie jeżeli chcą wypuścić tanio za 300 dolarów, nie będzie tam być może nawet tego gripa w zestawie, to wszystko będzie, wszystkie akcesoria będzie trzeba dokupić. W związku z czym, jeżeli nie chcą dać akcesoriów od razu, nie mogą z ceną pojechać wysoko. No A? dobra, ale za... okej. Okay. doka muszą ci dać i taki tak i joy tak. Joy-Cony muszą ci dać. Dok, Joy-Cony... I, i ekran a, część z ekranem no ja myślę, że grip jednak będzie także jako część wyposażenia grip wydaje mi się, że przyzwoitość wymaga, żeby dali tak, bo rozumiem, że m, tego kontrolera pro, który był ukazany także na, na filmie no to na to pewno nie, nie będzie zostawiony on, on za, dokładnie, zawsze był dodatkowym akcesorium wygląda zresztą świetnie bardzo mi się podobał ten kontroler ale no, wydaje mi się, że jednak ten grip powinien być. Zwłaszcza, że grip był ukazany jako jedno, jeden z pierwszych elementów w ogóle na całym filmie. Był po prostu, kiedy była pokazywana konsola, pierwsza, pierwsza rzecz, którą widzieliśmy, to Joy-Con przyczepiona do gripu. Więc wydaje mi się jednak, że, że nie pójdą w tą stronę i grip będzie, bo inaczej, inaczej po prostu to nie będzie tak wygodne, tak przyjemne do grania. No bo bądźmy szczerzy, no te joycony są jednak małe i jak ktoś ma większe dłonie, a ja mam większe dłonie, e, chciałbym trzymać wygodnie to kurczę, no bo to kupuję konsolę nową, żeby sobie w przyjemny sposób pograć, kiedy jest podłączona od telewizora. W każdym razie 300, 350 dolarów, jeżeli by dali właśnie 350 wzwyż, to robią sobie krzywdę i strasznie by zabili sprzedaż. No niestety, na no Nintendo w tym momencie nie ma zbyt dobrej pozycji na rynku po Wii U. 3DS jest super konsolą, ale nie, nie nagoni konsoli, że tak powiem, pełnowymiarowej. Wii U jest najbardziej niedocenioną konsolą. Ja rozumiem to. Słuchaj, mi się koncepcja Wii U bardzo podoba. Po prostu w tym momencie, jeśli nie koncepcja, był... Koncepcja, jeśli... koncepcją gry, które są. Nie, no tak, oczywiście, no, koncepcja to są także gry dla mnie, natomiast no, w tym momencie nawet się zastanawiałem, jeżeli nie byłoby jeszcze przez rok Switcha, to na pewno Wii U bym kupił na 100%, bo mi się strasznie podobają gry, które na nim są, natomiast kiedy Switch wychodzi za 4 miesiące, no 4,5 miesiąca, to no sorry, no nie będę kupował teraz Wii U, skoro odłożę sobie tą kasę, którą wydały na Wii U i dołożę do, do Switcha. Może, może uda się dzięki temu kupić kilka więcej gier na starczy konsoli. Tu się pojawia kolejny aspekt Switcha. Brak wstecznej kompatybilności. No tak. Czyli Wii U ciągle jako Wii U dla tej biblioteki gier ciągle jest sensowną konsolą oczywiście on, słuchaj, póki co nie wiemy nic o wstecznej kompatybilności tak naprawdę nikt oficjalnie I niczego nie powiedział chyba było, powiedzieli chyba w fizycznej, więcej, w fizycznej wstecznej kompatybilności nie będzie fizycznej, czyli fizycznej nie będzie, nośnika, czyli nie będzie się no bo wiadomo użyć, w całym switchu ale nie ma nie w aktualnej konsoli też nie będzie z Wii U kompatybilności, bo oficjalnie stwierdzili, że to będzie tylko gra zawsze na jednym ekranie Mhm. Nie będzie opcji gry na dwa ekrany, więc y, nie ma możliwości przynajmniej połowy gier z Wii U y, uruchomić y, na Switchu. Rozumiem. Ze względu na sposób grania. No ale to w takim razie Wii U zostanie dalej jako konsola, którą no, z czystym sumieniem można sobie kupić po to, żeby ograć tą niezbyt, niezbyt szeroką, nadal jakąś bibliotekę gier. Jaką niezbyt szeroką? No, bądźmy szczerze, fizycznych wydań na UIO na nie, nie było chyba zbyt dużo było sporo znaczy, może nie w grubych dziesiątkach ale kilkanaście, dwadzieścia ponad dwadzieścia gier naprawdę dobrych jest, mam sporo gier w tej chwili byłbym w stanie wymienić 7-10 gier których nie mam, które chciałbym zagrać jest naprawdę bardzo dużo, bardzo dobrych gier. Słuchaj, zgadzam się, zgadzam się z Tobą, tylko wiesz, patrząc na to, co mówisz, czyli kilkadziesiąt gier, weź sobie spójrz na konsolę, jaką jest np. PS3 albo Xbox 360, no tam masz tak naprawdę kilkaset gier, które mógłbyś, gdybyś miał czas i możliwości usiąść i odrać. Ja bym bardzo chętnie ograł swoje 75 pudełkowych gier na PS3, które mam, ale no, nie ma na to po prostu czasu. No ale z drugiej strony powiem szczerze. Że... sprawa właśnie charakter, no. charakter z samych gier. Gry, które wychodzą na PS4, Xbox One i inne, to są gry, w które można grać na jednym, na drugim, na pc na Nintendo, na Wii U, Gry praktycznie... Większość fajnych gier jest dostępnych tylko na Wii U. No. no, z wyłączeniem zombie, czyli tytułu, który mnie najbardziej ciągnął do Wii U. Ale dużo dobrych gier ma, jest wyłącznie na Wii U. Nie ma możliwości zagrania na niczym innym w nie, więc... No tak, skoro powiedzieliśmy przez chwilę o strasznej kompatybilności, braku, braku czytnika, no tak. Teraz z tego, co dało się zaobserwować na filmie, Switch będzie korzystał z kartridży no może nie takich kartridży jak SNES albo Nintendo 64 ale coś pokroju 3DSowych kartridży trochę dłuższe trochę grubsze no tak, wiadomo, no trzeba tam zmieścić jednak ten chip pamięciowy przy czym podobno e... 16 gigowe. No, myślę, że to szybko się rozrośnie. To tak samo. Raczej powinno, jeżeli gry mają obsługiwać 4K, to Wii U ma Blu-raya, który ma 25 gigowe płyty. Więc, no właśnie. Przy czym, z drugiej strony 3DS zaczynał z 2-gigowymi mhm. A w dość krótkim czasie wychodziły powiększone. No powiem Ci szczerze, że ja jeśli chodzi o 3DS-a, pomimo, że uwielbiam to nie mam bladego pojęcia, jak, jak jest z wielkością gier, które na nim są. Po prostu oni padają w blokach wielkości, tak, to nie w fajtach. W blokach, okej, okay. ale to by się dało jeszcze jakoś obliczyć, wziąć po prostu mniej więcej jakąś grę, która jest dostępna także na inne platformy. Natomiast no szczerze powiedziawszy, kupuję, idę do sklepu, kupuję cartridge, wkładam go do konsoli, kompletnie nie interesuje mnie, ile on zajmuje miejsca. Nie zamierzałem pira nie, nie piracę 3DS-a i nie zamierzam, nigdy nie zamierzałem piraci 3DS-a, więc nie wiem kompletnie ile zajmuje na niego. To jest, to, jest, to jest bardzo fajne w Nintendo, wiesz? Nie, człowiek się nie zastanawia nad takimi rzeczami. Wkłada cartridge, wkłada płytę i po prostu gra. To chyba wszystkich konsol tyczy. No nie. Często nawet nie ma jasnej informacji, jakiej wielkości czy znaczy jakiego typu płyty obsługuje to tak, oczywiście, że nie ma takiej informacji, natomiast w momencie, kiedy musisz ściągnąć pacza, który zajmuje 25 GB, no to mniej więcej masz ogląd ile może ta gra zajmować na A no to na Wii U jest to samo podłączam, mam wersję, która ma ileś wbudowanej pamięci, mam podłączony dysk i jak wchodzę, no to mi w eShopie wyświetla ile jest potrzebne, wyświetlaj mi, ile mam na dysku i pobierając grę widzę te żywe cyferki w megabajtach, gigabajtach, ile mam wolnego miejsca, ile mi miejsca gra, którą właśnie chcę ściągnąć, zajmuje. No tak, dokładnie. Dobra, ale tak szybko wracając jeszcze, jeszcze do cartridge'a troszeczkę. Zauważ, masz 3DS-a, wkładasz cartridge i praktycznie od razu możesz grać. I to jest, to jest niesamowita zaleta tego medium, bo powiem Ci szczerze, ja mam świetne porównanie. Jakiś czas temu kupiłem Nintendo 64 no tak, z czystej nostalgii, nie wiem, jakiegoś marzenia dziecięcego, żeby mieć tą konsolę. I co było niesamowite, to to, że ja równocześnie odpalając PS3 i Nintendo 64, w momencie kiedy moje PS3 dopiero się włączyło ja już grałem na Nintendo. Już, już, już grałem powiedzmy nie wiem, w GoldenEye 007. Już byłem w levelu. I to, to było świetne. No to jest po prostu natychmiastowy dostęp do klików, natychmiastowy dostęp do gry. I to mi się strasznie podoba. Tak samo jak mi się to podoba w 3DS-ie, ja wkładam cartridge i automatycznie widzę ikonę tej gry na pulpicie. Tak, dyski optyczne to generalnie jest tragedia, jeśli właśnie chodzi o dostęp i prędkość ładowania danych, dostępu do danych, no wiad... to jest po prostu masakra jakaś. No tak, ale druga sprawa jest jeszcze trwałość. Praktycznie kupując, kupując grę na 3 na DS-a, nawet na właśnie Nintendo 64, SNES-a, kupujesz trwały nośnik, który po włożeniu, jeżeli nie ma zewnętrznych uszkodzeń, takich typowych, gdzie ktoś gdzieś w coś uderzył, to naprawdę to będzie chodziło i z tym nie ma żadnego problemu. I kurczę, no to ma tą zaletę nad płytami, że bardzo często się zdarzało, że kupowałem powiedzmy w sklepie używaną grę, przychodzę do domu, wrzucam ją do PS3, no i sorry, proszę pana, ale to nie chodzi. Yy, miałem taką Trzeba przygodę, jak kupowałem yy, Lego City Undercover na Wii U Kupowałem przez Zalegro używkę Przysłali mi taką, która się nie odpalała Odesłałem im Przysłali mi następną, która się nie odpalała Odesłałem, nie, nie wiem, czy mi wysyłali trzecią Czy już po prostu im powiedziałem, żeby się gonili z tym yy, W każdym razie Miałem, przysłali mi O, stan idealny, ładuje się bez problemu Testowana, bla bla bla Wkładam, wyzgakuje, bo nie można odczytać naśnika no, dokładnie. Czy nawet niech będzie płyta brudna, no kurczę, z Ridgeami nie ma tego problemu I jeśli człowiek choć trochę o nie dba, to na pewno go nie zawiodą i to mi się podoba. Powiem szczerze, to jest drugi aspekt tej konsoli po jej byciu przenośną który mi się strasznie podoba i czekam na to bardzo. Oczywiście wiadomo, że... tylko teraz właśnie przy okazji cardridży można mniej więcej pogadać o cenach gier, bo to jest bardzo interesujące. Zauważ obecnie ceny gier na konsole nowej generacji, czyli PS4, Xbox One, no to jest grubo powyżej 200 zł, czasami nawet pod 300 zł. I mówimy tu o standardowych wydaniach. I teraz ten, ten aspekt w Nintendo, na Wii U, gry na Wii U nie były tak drogie. W okolicach 150 zł, można kupić. Czyli mniej więcej podobnie, jak, jak pre premierówki na 3DS-a. To tak troszeczkę mm -hmm. taniej niż w e-shopie. No i teraz ciekawe, czy Nintendo podniesie cenę? Czy zostanie jednak w jakiś sposób, rozwiąże problem e, produkcji tych kartridży, tak żeby to nie było tak drogie? I jak będzie wyglądała cena gier? No bo powiem szczerze, wolałbym jednak, żeby te gry kosztowały tak maksymalnie do 200 zł, bo... No ja pamiętam czasy, kiedy, kiedy gry na Nintendo 64 potrafiły kosztować 350 zł za premierówkę. To było bardzo dawno temu. Natomiast z tego, co pamiętam później, Nintendo już od czasu GameCube, Wii, no te ceny były bardzo takie normalne. Nie, nie wychodzili przed szereg. Pamięć nie jest jakaś strasznie droga i nie wiem dokładnie, jakiego typu pamięć tam używają. Pamięć nie jest szalenie droga, nie powinno być problemu z samym kosztem tego kartridża. No miejmy nadzieję. Naprawdę miejmy nadzieję. No, z... Bardziej się zastanawiam jak będzie wyglądała kwestia rozszerzania pamięci wbudowanej. Jakie będą wielkości pamięci wbudowanej do popierania gier w cyfrowej wersji. No ja stawiam na 32 GB w wersji jakiejś standardowej. No myślę, że na pewno nie mniej. Hmm, czyli tak na oko jedna do dwóch gier się zmieszczą. No właśnie dlatego zastanawiam się jak będzie rozszerzanie, czy będzie miało kartę pamięci jakie karty pamięci będzie obsługiwało czy będzie taki limit jak w 3 ie 64GB czy nie będzie takiego limitu ja myślę, że nie tak będzie limitu tak będzie miał y, obsługę już tych kart do 4TB bo to by była tragedia gdyby. A musi być karta pamięci do Wii U podłączam dysk ale y, nie muszę go nigdzie nosić mam dysk 3,5 calowy który jest ogromny w obudowie, ale chodzi, bo leży cały czas na półce obok no kosmosu. Nie ma tego problemu, że muszę wziąć ze sobą, więc tutaj pamięć musi być rozszerzana i chcę móc wrzucić 250-gigową kartę yy, do Switcha. Tak, żebym chciał. No niestety także że no do tej pory te karty są dosyć drogie i kurczę, no martwi mnie to trochę. Po z drugiej strony 32 GB, giga tak jak powiedziałeś, jedna do dwóch gier. Mówimy o, o, grach, o grach typowych pod Switcha zapewne. W sumie nie wiemy, jakie gry będą pod Switcha, ale, ale można Chyba tak założyć. Czasem będą na pewno większe. To na pewno. to na pewno Bo Zaraz wypuszczą karty 32, 32-gigowe. Wszyscy się ucieszą, że mogą opakować dużo tekstur, robić ładne, żeby były gry ładne w 4K mhm. i gry będą ogromne generalnie. O, no to jest ta rzecz, która mnie trochę martwi, jak Nintendo to rozwiąże. O, jak, na, jak na konsolę mobilną, biorąc pod uwagę, że to będą te same gry, które będą się też odpadały w 4K, to jak na mobilne będą ogromniaste. No właśnie. Bo tak jak w tej chwili 3 ds są 4 gigowe, te większe kartridże. Nie wiem, czy przekroczyli 4 GB Na Wii U mają płyty 25 GB. Trudno ocenić, jakie tam gry są, ale pobierałem gry, które ważyły po 16-18 No właśnie. Czy nawet 21. Zobacz, zobacz, jak to wygląda. Kurczę, Nintendo jest znane z tego, że nigdy nie rozpieszczało graczy, jeśli chodzi o pamięć w konsolach. No bo nawet wiesz, nawet Wii, które miało, nie pamiętam już ile miało Wii, 2 gigabajty? 512. 512, no to nawet. 512 megabajtów. Moje Wii U ma 8 gigabajtów. No właśnie. Był... Pierwsza gra, którą kupowałem w Eshopie na Wii U, ważyła 14. No i o to chodzi, ja się boję kurczę tego, że po pierwsze... Być może, no może Nintendo nie pójdzie śladem Sony i nie zrobi jakiejś zupełnie innej karty pamięci, no bo nawet patrząc na to, co wkładają do 3DS-ów, to są zwykłe, zwykłe SDK albo mikro SDki. Tak, nie, nie widzę opcji, żeby wyskoczyli z czymś dziwnym. Oni w tej chwili są moim zdaniem w takiej sytuacji, że nie mogą sobie pozwolić na robienie rzeczy kłopotliwych dla użytkowników. Oni nie są liderem rynku, nie mają pozycji takiej, że co narzucą, to wszyscy chętnie przytakną na to, bo nie ma alternatywy. Oni po prostu muszą walczyć o użytkowników, a nie mogą walczyć o użytkowników, utrudniając im życie i wyciągając z nich kasę na każdym kroku, żeby sprzedając konsolę za x dolarów, Trzeba było połowę z tego jeszcze dołożyć na karty pamięci, kontrolery i tak dalej, żeby w ogóle być w stanie z tego korzystać. Nie mogę no sobie właśnie. nic pozwolić. Z drugiej strony chciałbym, żeby, żeby, żeby powiedzmy było tam pół, pół, te, pół terabajta chociażby, żeby wyrównali to, co ma w sobie PS4 zwykłe i Xbox One. Byłoby miło. Tak, jeżeli by obsługiwało karty pamięci bez limitu wielkości takiego chorego, żeby chociażby 128 giga wbudowane dali. No właśnie, ale chodzi o to, że wiesz, dalej te karty pamięci są drogie, bo są drogie. Wszystko, co jest powyżej 64 gigabajtów, to już są setki złotych na tą chwilę. Tak, ale też kupując dysk do konsoli zewnętrznej, żeby sobie na USB podłączyć, tak jak zwykle te konsole też chyba pozwalają podłączenie dysku USB, no to też trzeba setki złotych wydać, żeby sobie dysk sprawić Taki jakiegoś, jakiejś sensownej wielkości. Powiem Ci tak, no ja niedawno zmieniałem laptopa i jako opcję włożyłem do niego 500 gigowy dysk SSD, za który zapłaciłem niecałe 700 złotych. I to jest SSD więc y, talerzowy zapewne jest co najmniej o połowę tańszy, co najmniej no nie wiem, no to jest gdybanie, nie wiemy ile tam Nintendo wsadzi pamięci do środka no najlepiej było, żeby jak najwięcej natomiast no, obawiam się obawiam się tych 32 GB, nie wiem dlaczego ale, ale tak mi się to w głowie, że będą 32 GB może będzie tak jak z Wii U, że będą dwie wersje być może być nadzieję no, mam nadzieję, tak mam nadzieję że bandlowane, gdzie mają preinstalowaną grę, są większa opcja, bo jak jest preinstalowana gra, to żeby się na przykład zmieściła. Bo jeżeli ma być tak, jak było Wii U z Zeldą, Zelda waży powiedzmy pewnie około 15 GB, to nie mogą jej preinstalować na 8-gigowym systemie. No nie mogą. No to fakt tak myślę, że ale... wprowadzą znowu dwa poziomy ilości pamięci przy czym mam 8 gigowe Wii U i w ogóle tego nie odczuwam bo stwierdziłem, że i tak muszę podłączyć dysk więc w tej chwili i tak ona wszystko zapisuje na dysk mhm. i dlatego nie, nie widziałem sensu kupowania 32 gigowej wersji bo zapłaciłbym więcej za coś z czego bym nie korzystał no tak Możliwe, że zrobią wersję, która będzie miała mało wbudowanej pamięci, rzędu właśnie 32 giga, plus rozszerzaj sobie to na własną rękę jak Ci się podoba i wersja większa, 128 giga, która będzie sprzedawana na przykład właśnie z preinstalowanymi grami, które już zajmą z tego właśnie rzędu 16-20 giga. No tak, tylko wtedy interesuje mnie opcja jaka będzie różnica w cenie, bo jeżeli to będzie różnica, różnica 50 w cenie, baków, to Bungie, wiesz... A tej podstawowej wersji w Wii U była bardzo duża. To no było handlowane rzędu 1200, a te 8 gigowe gołe to można było za 700-800 kupić, także różnica była prawie połowę droższa. Na starcie one były po 700-800 zł. Kupowałem y, rok temu i mhm. rok temu mniej więcej tak ceny wyglądały, że te bandlowane kosztowały około y, 1200 zł, tak w sklepie. Mhm. Za moją zapłaciłem około 800. Y, miałem bandlowaną y, z Mario i y, z Wii Mhm. Okej. Okay. No dobra, y, wróćmy jeszcze na chwilkę do Multiplayera. Jak myślisz, dlaczego Dlaczego Nintendo tak bardzo w każdej praktycznie w swojej platformie e, promuje granie po sieci, ale dalej lokalnej? No ja nie mogę tego zrozumieć. Ja rozumiem, że w Stanach, w Japonii tych Ninten e, produktów Nintendo jest mnóstwo. Ale kurczę, Europa naprawdę nie jest bogata w użytkowników i wymuszanie na ludziach, kurczę, grania online, ale z ludźmi, z ludźmi którzy są dookoła tylko i wyłącznie trochę wkurza to może być y, czysto techniczna sprawa. Y, to może być związane z lagami sieciowymi, najprościej mówiąc. Mm -hmm. Nie wiem dokładnie, na jakiej zasadzie działa multiplayer taki internetowy. Jeżeli pewnie oni mają postawione jakieś centralne serwery, do których się uderza. Jeżeli ich nie mają, po raz, to, to muszą mieć na, w każdym regionie świata postawione serwery, najlepiej w każdym kraju by było. I to dla mm -hmm. nich jest ogromny koszt, żeby utrzymać tą infrastrukturę serwerową do multiplayera. Bo jeżeli postawią tylko w Japonii serwery, no to z Europy do Japonii są lagi rzędu 300 milisekund. No tak, nie da się grać praktycznie kompetetywnie. Więc... Żeby multiplayer miał sens, muszą mieć serwery do multiplayera porozrzucane po świecie i to jest dla nich koszt, to jest yy, dla nich utrudnienie. Wiele gier być może nie jest w stanie takiego multiplayera wspierać, bo potrzebuje znikomych lagów, które tylko lokalne połączenie za, zapewni. Jeszcze też to mogło być zaszłości historyczne, jak jeszcze internety są słabsze. Na przykład w porównaniu do... Z... Stanów Zjednoczonych, w Europie super wygląda rynek połączeń internetowych. W Stanach mają strasznie biedne połączenia internetowe. No tak, oczywiście. I to jest problem, żeby to działało. Mhm. Dlatego lokalny multiplayer, gdy łączą się ze sobą bezpośrednio i na znikomych opóźnieniach mają połączenie. No tak, tu, tu się zgadzam, no kurczę, ale w momencie, kiedy my w Polsce nie mamy praktycznie użytkowników Nintendo jest tak mało, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, no to, no to stwarza duży problem, no powiem szczerze, naprawdę duży problem. Eee, Okej, okay, dobra, przejdźmy, może już się zrobiło dosyć późno i dosyć długo. Przejdźmy może do jeszcze jednej ciekawej, ciekawej kwestii, jaka została pokazana pod sam koniec e, konkure, pokazu, czyli listy e, partnerów Nintendo Switch. Mamy tutaj... I to wygląda to bardzo wygląda raczej. świetnie, tylko mi się przypomina taka sama lista podawana przy Wii U. I to jest trochę mniej. Czy przy Wii U Tak, niestety. Ta lista była mocno później niezrealizowana? Tak, była bardzo mocno niezrealizowana. Aha. Więc Nie wiem, bo nie śledziłem startu Wii U, dopiero, dopiero w zeszłym roku wpadłem na pomysł kupiłem Wii U, nie znając historii, która zamieszka. No niestety tutaj ze względu na niesamowite różnice w Wii U a innych konsolach no mhm. niestety deweloperzy nie chcieli produkować na to, zwłaszcza że Wii U było tak naprawdę za mało na ręku. No ale przechodząc do Switcha, patrzę na listę widzę takie takie studia jak Activision, Atlus, Bethesda, Capcom, EA, From Software, no, Level 5, Konami, Tate. Square Enix, Skuar Square Enix, Enix no Telltale, okay, Telltale jest i tak wszędzie, ale Ubisoft, no, kurczę, jest tego dużo. Dla mnie bardzo ważne, żeby były Lego-gierki, bo to by gdyby nagle się okazało, że w w sytuacji, gdy nawet były yy, ekskluzywne na Wii U gry Lego, yy, gra, jednak na Lego, ale była yy, gra Lego i miałoby ich nie być na Switchu, to bym płakał, że w No tak, ale Lego też jest specyficzna, prawda? Ma specyficznych odbiorców, a no wiesz, ja na przykład mi się marzy, żeby zagrać sobie właśnie, tak jak Ci mówiłem, Skyrim'a na na, na Switchu Falauta Falauta czwartego na Switchu bym przytulił pierwszego dnia po prostu. Pierwszego dnia pojechałbym chyba kurczę, mm. nawet na drugi koniec Polski, żeby kupić Falauta czwartego na Switchu i móc pograć sobie w niego, wiesz, w łóżku, w swoim pokoju, gdzie nie mam telewizora, gdzie mam spokój, gdzie mam ciszę. Naprawdę. To jest coś, na co czekam. Ale tak, patrząc na listę, na listę deweloperów, to mamy wszystkich największych graczy na rynku. Wszystkich, praktycznie. Nie ma um, Rockstara, okej. Okay. Nie ma Blizzarda, okej. Okay. Nie jestem zaskoczony, ani. nie ja także. To jednak to są studia, które tworzą głównie na, na e, zunifikowane platformy, czyli, czyli konsole obecnej generacji, plus PC. To mnie nie dziwi, Zobaczymy, może jeszcze wejdą do gry, ale naprawdę chciałbym, żeby te studia, które znajdują się na liście pokazanej przez Nintendo, tworzyły aktywnie, bo to by zapowiadało mnóstwo fantastycznych gier. Mówili, Powiedzieli jeszcze, że już po opublikowaniu tego trailera zgłosiło się wiele firm do nich, że chcą dewelopować gry. Na tak, na pewno. Na pewno będzie masa także i indie tak gier. Ta lista, ona jest na chwilę zapowiedzi, a już po tej zapowiedzi w pierwszym tygodniu następne studia się zgłaszały, wyrażały swoje zainteresowanie tworzeniem gier na switch. Mm -hmm. No, ja powiem szczerze, Final Fantasy 15 na Switchu grałbym. Grałbym jak głupi. Tak samo... Może na pewno będzie. No jeżeli, jeżeli Square Enix wejdzie mocno we współpracę z Nintendo, no to wiesz, w tym momencie Final Fantasy XV to jest ich główny koń pociągowy, na którym ciągnął hype całej serii. Przecież to ma być powrót, powrót serii wreszcie do, do dobrej historii, do finalnego do, do gameplayu. No niestety ostatnie, ostatnie części Final Fantasy pokazały, że bardziej liczy się dla, dla Square'ów yy, granie online niż, niż jakaś fajna historia. Szkoda. No. Powiem Ci szczerze, ja w tym momencie ogrywam Final Fantasy VII i okej, okay, ja rozumiem, to jest gra sprzed wielu lat, to ma gra, która ma kiepską grafikę, która jest no, już śmieszna, jeśli chodzi o jej oprawę, ale ich, nadal historia jest fantastyczna nastrój w tej grze, muzyka, no coś pięknego naprawdę. Bardzo dobrze mi się do niej wraca, szczególnie, że mogę ją ogryć tak samo na konsoli przenośnej. No super. Brakuje, brakuje mi tego typu właśnie rozrywki na, na konsolach obecnie. No cóż, wydaje mi się, że większość rzeczy e, omówiliśmy. Oczywiście jeszcze poruszyliśmy jednego mm -hmm. tematu, który jest dość dziwny. Wiarygodne źródło bliskie tematu mówi o dotykowym ekranie. No ja bym się nie zdziwił, żeby być szczerym, nie zdziwiłby mnie dotykowy ekran. Nie był nigdzie pokazany na filmie, ani razu nie było żadnej wskazówki mówiącej, że ekran może być dotykowy. Z drugiej strony to rodzi problem, że gry muszą się tak samo zachowywać w trybie przenośnym, jak w trybie zadokowanym, gdy ekran jest zasłoniony obudową. No właśnie, to jest druga sprawa, bo teraz tak, nie widziałem zarówno na, na tym gripie, jak i na pro-controllerze żadnego panelu dotykowego, czegoś takiego, jakie jest zrobione, chociażby w PES. Panelu dotykowego nie ma, ale doszukiwali się na tych kontrolerkach pilota podczerwieni takiego jak mówi remote. No tak, ale to by wymagało dwóch różnych interfejsów do, do obsługi. I jedno dotykowy, a wskazywany remote'em, to jest mniej więcej to samo. No tak, ale dalej, powiem Ci szczerze, całkiem niedawno podłączyłem, zresztą jak sam wiesz, podłączyłem e, swoje Wii z powrotem do telewizora. No nie mogę, no. No jednak wskazywanie za pomocą WiLota, no nie było zbyt wygodne, żeby być szczerym. E, ale z drugiej strony, no jeżeli ekran będzie dotykowy, co by mnie wcale nie zdziwiło, no to muszą w jakiś sposób rozwiązać to, jak, jak obsługiwać elementy interfejsu na telewizorze. Tylko, że wtedy dalej dochodzi nam wtedy jakiś rodzaj czujnika, który będziesz musiał zamontować sobie pod TV. Albo nad TV. No dokładnie. Jest też możliwe, że na przykład dotykowy ekran będzie służył tylko do obsługi menu w trybie mobilnym? a w grach nie będzie wykorzystywany, żeby zapewnić pełną zgodność z telewizorem, ale na przykład sam układ menu może być troszeczkę inny na malutkim ekranie, a na ogromnym ekranie telewizora. Główne menu konsoli. No nie wiem, mi to się wydaje trochę dziwne. Powiem szczerze, ja strasznie czekam na konferencję w styczniu, żeby właśnie dowiedzieć się o tego typu uh, tego typu aspekty tej konsoli bo powiem szczerze że jest więcej pytań niż odpowiedzi po, po, po tym całym trailerze ale jesteśmy w internecie nie mamy wiedzy więc się wypowiedzmy oczywiście nie, no wiadomo ekspertyzy spojrząćmy analizy <laughs> i wnioski wyciągnijmy, jesteśmy w internecie tutaj fakty nie są potrzebne nie, nie znam się, to się wypowiem ne? fakty tutaj nie są potrzebne Oczywiście. Powiem to tak. Według mnie może być ten ekran dotykowy. Zapewne ten ekran dotykowy będzie wykorzystywany w większości gier. Natomiast, tak jak powiedziałeś, jeżeli jest tam jakiś rodzaj podczerwień, portu podczerwieni, będzie on wtedy dostępny na, na telewizorze, będą dostępne tego typu rozwiązania jak, jak loty. Mi się z kolei wydaje, że w grach ekran dotykowy będzie bardzo rzadko wykorzystywany analogicznie jak było na Wii U, nawet w sytuacji, gdy ma się dwa ekrany połowa, co najmniej połowa gier nie korzysta z tego i po prostu w niektórych grach jest sens w niektórych naprawdę to nie za bardzo ma sens wykorzystywanie tego drugiego ekranu, jeszcze z dotykiem tym bardziej dodatkowy ekran jako dotykowy ma sens główny ekran jako dotykowy w bardzo małej z nikomej części gier będzie miał sens, bo jeżeli to nie będą gierki smartfonowe, tylko to będą gierki telewizorowe, to nie będzie tam dotykania wszystkiego cały czas. Kontrolery są fizyczne, są analogi, są guziki, są triggery i one będą służyły do grania, a nie macanie po ekranie, która... Z które z definicji jest nieprecyzyjne. No właśnie I, i tak bym chciał, żeby to wyglądało, bo no ja osobiście macać po ekranie nie lubię, zwłaszcza na konsolach, strasznie mnie to na początku męczyło w DS-ie, jakoś się przyzwyczaiłem, ale, ale właśnie chciałbym, żeby to, było, to była możliwość wiesz, obsługiwania jakichś podstawowych funkcji, takich prostych, chociażby, nie wiem, tapnięcie prawej strony albo lewej strony ekranu, żeby coś zrobić, nie wiem, zablokować cios, chociażby w, nie wiem, w grze typu Skyrim. Natomiast dalej, żeby to jednak e, dało się także obsłużyć bez problemu na telewizorze. Przy jednoekranowej rozgrywce ten dotyk byłby bardziej problematyczny. Tak jak na Wii U są dwa ekrany, bardzo mi się podoba rozwiązanie, tak jak jest w Zeldach, że Gra odbywa się na telewizorze, a na ekranie, który mam pod palcami, mam inwentory, mogę sobie tam wybierać bronie, przełączać różne rzeczy. Mhm. Mapę sobie wyświetlam, właśnie albo inwentory, albo mapę, Mapa, wyświetlam sobie chociażby. na ekranie, na który mogę rzucić okiem, a skupiam się na ekranie, którego nie dotykam, na którym po prostu mam przedstawioną rozgrywkę. No tak, albo zobacz jak było w Zambii. Tak, tam to już pociągnęli jeszcze dalej. Dokładnie, dokładnie, tam, tam to naprawdę ekran dotykowy odgrywał bardzo ważną rolę i no często gęsto przez użycie tego ekranu postać ginęła, no tak jak w, re w realnym życiu, kiedy zajmujesz się czymś innym, a nie na rozglądasz się dookoła. tak zwłok, to tak, jesteś skupiony na tak. zwłoka, nie, się, oczywiście, nie tyłu. oczywiście codziennie przeszukujemy zwłoki, to normalne, żyjemy w Polsce okej, okay, no dobra słuchajcie, kończymy bo raz, że jest późno dwa, że wydaje mi się, że większość rzeczy już omówiliśmy ja czekam strasznie Miłosz także tak, czekam bardzo, jestem optymistycznie, ale taki wyważony optymizm i dość czepialsko podchodzę, znaczy nie mam wątpliwości że kupię, że będę zadowolony ale tak to czy podchodzę. No to ja mam troszeczkę inaczej, bo ja mam niesamowity hurra, optymizm. Dla mnie moment, w którym Joy-Cony doczepiane są do ekranu i wyjmowany jest on z Doka i tam jest dalej moja gra, to mnie kupiło. Dosłownie, wiesz, rzucam pieniędzmi w ekran, macie mnie, proszę wziąć moje pieniądze. Ja jestem kupiony i na pewno zamówię przed premierą na 100%. Chcę mieć tę konsolę w niej premiery w domu. Koniecznie. W przyszłym odcinku pogadamy o następnej rzeczy, którą się strasznie jaramy. Tak, obaj niesamowicie. Ja nawet do tego stopnia, że wczoraj zainstalowałem na PSP emulator tego. Zainstalowałeś jednak. Ale nie grałem w żadną grę, która jest dostępna. I teraz zapewne domyślają się słuchacze, o czym mówimy, czyli mówimy o nasie mini. Ja wiem, że on się nazywa inaczej, natomiast Neskos. ja na niego zawsze będę mówił tak, mini. Ja na niego zawsze będę mówił NES mini, po prostu. Dla mnie to jest NES mini. Czekam na niego, dostałem informację, że, że moja konsolka przyjdzie do mnie jeden dzień przed premierą. Bo premiera trafiła się bardzo niezręcznie na polskie warunki 11 listopada. W sytuacji, gdy wszystkie sklepy są pozamykane. No dokładnie, no, ale na to nie mamy wpływu. 11 listopada jest także bardzo ważnym dniem w Polsce, więc ja na to tak nie patrzę. Na szczęście niektóre sklepy wysyłają już wcześniej, nawet znam jedną osobę, która ma już dzisiaj, czyli na dwa dni przed premierą już ma u siebie w domu konsolkę. Bezrości. I się cieszę. No ja już to napisałem, no już, już zazdroszczę tej osobie, no ale ja dostałem potwierdzenie, że moja konsolka do mnie jedzie, będzie jutro. Więc jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Mam nadzieję, że kurier nie zawiedzie i będzie na czas. Więc, no, tak jak powiedział Miłosz, na samym odcinku nasze wrażenia z Nesamini i ogrywania 30 tytułów na nim dostępnych. Nie, nie, nie wiem, czy zdążymy wszystkie 30 przejść. Na pewno nie. Na te pewno gry, nie jest. Gry są często trudniejsze, bo kiedyś gry były trudniejsze niż są teraz. I pierwsza Zelda może być dużym wyzwaniem? To na pewno. Do tego ja chcę. Tak naprawdę e, Nes Mini posłuży mi do jednej rzeczy. Do edukowania moich dzieci. No bo wiadomo, można nie chcieć, żeby dzieciaki grały, ale tego się nie minie w obecnych czasach. A ja chcę dzieciom pokazać, od czego zaczynał ich tata, na czym bawił się ich tata, kiedy był mały. Ich, może nie w ich wieku, bo on ciut starszy, kiedy miałem Pegasusa. Natomiast no, chcę, żeby zaczęły od tego pułapu, bo naprawdę nie mogę patrzeć na to, jak dzieciaki 7-8-letnie grają w GTA 5 A znam, znam takie, naprawdę znam. Mój syn ma kolegów w szkole, którzy regularnie grają w GTA 5 i to nie na zasadzie pojeżdżę sobie samochodem, popływam łódką, tylko zrobię rozróbę i zabiję kilku policjantów. I będę zabijał przez krótki. To nie wiem, mój syn pewnie jeszcze nawet nie zna tego słowa. Ale się może nauczyć. Bardzo szybko, a my tu robimy straszny off-top i daleko od brzegu, do brzegu, do brzegu płyniemy. Dziękujemy bardzo serdecznie za słuchanie. Słyszymy się wtedy, kiedy się nagramy. Jak się nagramy, to się dowiecie. A póki co bardzo serdecznie dziękujemy Wam za odsłuchanie pierwszego odcinka Geeków. Żegna się z Wami Tomek. I Miłosz. I do usłyszenia kolejnym razem. Cześć. Na razie, żegnajcie.